aruto Kanga rider right here right no o hirogete doko ebu Gorące źródła? Tak jest. Były po drodze. To miłe miasteczko z gorącymi źródłami. Kurort, gorące źródła. Tu jest napisane, że to dobrze wpływa na zdrowie i urodę. Zapomnij! Przed nami jeszcze długa droga do domu. Wszyscy na nas czekają. Wiecie, tym razem zgodzę się z nim. Powinniśmy wracać. Wioska może być w tarapatach. O, wyluzu! Jeden dzień nie zrobi nam różnicy. Mm. Ponoć przyjeżdża tu wiele kobiet. Mm. Co jest? Dokąd idziesz? E, no, tak sobie pomyślałem... E. Cóż, każdy czasem zasługuje na przerwę. Przed chwilą mówiłeś coś zupełnie innego. Czyli ustaliliśmy. No już, idziemy. O, to musi być ona, bez wątpienia. Nie mogę uwierzyć, nareszcie ją znaleźliśmy. Porwanie! Przygoda w gorących źródłach. Witajcie, witajcie! Dobrzy ludzie! Oraz yy, świnko! Witaj! Witaj! Bomba! Nie powiem, żebym się tu dobrze bawił. Jestem tu tylko z tym głąbem. Ponieważ do obiadu zostało trochę czasu, proponuję pograć na automatach. Naprawdę nie chcesz wypróbować tych gorących źródeł? Razem z tymi dwoma gamoniami nigdy w życiu idziemy! Hmm. Mnie już wystarczy. Nie wychodzisz? Za chwilę. Pomoczę się jeszcze trochę. Aha. Muszę przyznać, że było super. A? Aaaa! Zostałem okradziony. O o oh. oh, nie! Naszyjnik, który wygrałem od babci nadal zniknął. Nie, zaraz. Może schowałem go gdzieś indziej. Może... O! Jeśli chcesz naszyjnik, zwróć nam pieniądze. Rodzina Akagi będzie czekać na ciebie przy trzech cedrach na wzgórzu za miastem. Jakie pieniądze? Komu jestem coś winien? To pewnie dziewczyny, ale. Ech. Jedyny problem w tym, że to nie ten gatunek. To nie jest to, czego się spodziewałem. Ech. Rodzino Akagi, jestem tu Chowacie się czy co? Wychodźcie, do no już Czego chcesz, mały? O to samo chciałem zapytać was Nie jestem wam nic dłużny I nigdy w życiu was nie widziałem Więc natychmiast oddajcie mi mój naszyjnik Twój naszyjnik? Jak to? Zaraz, chyba niczego nie pokręciliśmy To on! To mój naszyjnik! Zaczekaj chwilę Cieniste klon dżutku! <skruw> Chciałem ludzi, no to mam ludzi. Gdyby tylko nie była to banda grubych facetów! Na Czy w tym mieście są jakieś kobiety? Mm. Ah, a więc to babcia, Tsunada jest wam dłuż na pieniądze? Tak. Jest również znana jako legendarna pijawka. Zawsze przegrywa. Tak samo było w naszej wiosce. Przegrała i zostawiła tylko pokwitowanie. Proszę bardzo, tyle jest nam dłużna. Ja Strasznie dużo tych zer. Nazywam się Senta, a to jest Bunzo. Ponad trzy lata temu głowa naszej rodziny wysłała nas, abyśmy odebrali dług. Wyruszyliśmy z gór Akagi, wiedząc, że nie możemy wrócić bez pieniędzy. Ślady były już zatarte, lecz szukaliśmy wszędzie. Dowiadywaliśmy się, że ona bywa to tu, to tam, ciągle zmieniała miejsce. Słynie z tego, że im bardziej jej się szuka, tym trudniej ją znaleźć. I to prawda. Wreszcie dostaliśmy konkretne informacje. Widziano ją w okolicy, gdy szła do tej osady. Dlatego zaczęliśmy się przy drodze. Rozumiem, i właśnie wtedy zjawiliśmy się wraz z nią, ale to wciąż nie tłumaczy czemu włamaliście się akurat do mojego pokoju. Ona może wydawać się niegroźna, ale trzeba z nią uważać, bo inaczej nigdy nie odzyskamy swoich pieniędzy. Tak, pewnie masz rację. Wszyscy mówią, że ten naszyjnik jest dla niej równie cenny jak jej własne życie. Pomyśleliśmy, że zapłaci, aby go odzyskać. Genialne! Ale naszyjnik znaleźliście w moim pokoju. Nie przyszło nam to do głowy i nie sądziliśmy, że naszyjnik nie należy już do niej. Może, skoro dobrze ją znasz, mógłbyś ją poprosić, żeby oddała nam pieniądze. Tak dobrze, to ja jej nie znam. Jeśli nie odzyskamy pieniędzy, to już nigdy nie wrócimy do wioski. Nasze żony i dzieci są tam same. Prosimy, Prosimy młody, młody przyjacielu, przyjacielu, pomóż nam! Dobra, wystarczy. Idziemy. Nie mogę teraz przerwać. Pieniądze mi się skończyły. Skoro skończyłyśmy się już bawić, to może skorzystajmy z gorących... Shizune! Moja walizka jest w recepcji, przynieś ją. Ale w tej walizce jest wszystko, co posiadasz. Chyba nie mówisz poważnie, mam ją przynieść? Przestań zrzędzić i idź po nią. Dobra, dobra. Czy to... zgadza się? Co jest? Co ty tu robisz? Nareszcie są kobiety i to całe grono. Ale. Jesteś taki słodki, Myślałem o kobietach, które wciąż mają swoje zęby. <śmiech> Czy to ta? Tak, dziękuję. Bardzo panią przepraszam. Czy pani jest z panią Tsunadę? Tak. Kilka minut temu przyszedł do niej list. List? Od kogo? Pani tsunade, Pani tsunade, mamy kłopoty. A? Pani tsunade? A? Nie ma jej tu. Dobrze, Tonton, -ton, użyj swojego nosa, w którą stronę poszła. Jak to nie? O co chodzi? No tak. Zapach siarki z gorących źródeł ci przeszkadza. W takim razie będę musiała zrobić to inaczej. PANI TSUNADE! PANI TSUNADE! PANI TSUNADE! Gdzie pani jest? PANI Cunade! PANI TSUNADE! PANI TSUNADE! PANI TSUNADE! Gdzie pani jest? <grywki> to na nic. Co ja teraz zrobię? Mamy Naruto Uzumaki. Jeśli chcesz go zobaczyć całego, przynieś pieniądze, które jesteś winna rodzinie Akagi. Czekamy przy Trzech Cedrach za miastem. Co teraz? Musimy pomóc, Naruto. W dodatku, jeśli wszyscy dowiedzą się o długach pani Tsunade, to prawdopodobnie nie zostanie piątym Hokage. To wszystko zniszczy. Dobrze. Nie mamy wyboru. Musimy to zrobić same. Co ty na to, Ton-Ton? Naprawdę myślisz, że to podziała? Oczywiście, nie martw się! Hej, idzie tu! Cieszę się, że cię widzę! Zatrzymaj się! Wiesz kim jesteśmy, prawda? Prawda? Tak, chłopcami na posyłki z rodziny Akagi. Załatwmy to szybko! Oddasz nam wszystkie pieniądze, które jesteś nam dłużna! Tak, albo... Zajmiemy się twoim małym przyjacielem. Szybko, daj im to, czego chcą. Robcie, co chcecie. Mnie nie obchodzi, co się z nim stanie. A! Co ona powiedziała? Dobra, a co z naszymi pieniędzmi? Jest coraz gorzej. <śmiech> a, muszę być cierpliwy, to wszystko. O Nie rozumiecie, co do was mówię? Nie obchodzi mnie, co z nim zrobicie. Ty... Przeklęta wiedźmo! A zaczekajcie chwilę. Właśnie sobie pomyślałam... A? Gdy zostanę Hokage, będę potrzebowała takiego w roli sługi, więc chyba jednak go uratuję. A... Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. W tej chwili mam tylko tyle, ale to będzie musiało wystarczyć. Proszę, weźcie. Nie masz nic przeciwko, żebym to przeliczył, ha? ha? Wiem, że trochę brakuje, ale powinno pokryć chociaż odsetki. Hmm. To fałszywki. To... Zamierzasz spłacić długu? Zamknij się, to nie twoja sprawa. Ale oni nie wrócą do domu, zanim nie odzyskają długu. Co z nimi? Co z nimi? Nie rozumiem. Koniec z przebiegłością. Czas użyć siły! Cieniste klony Naruto? Więc Naruto jest po stronie rodziny Akagi. Nie pójdzie tak łatwo, jak sądziłam. Nie myślałem, że tak po prostu odda pieniądze, ale nie sądziłem, że będzie tak zawzięta. Co teraz zrobimy? Zawsze nosi ze sobą wielką walizkę. Podejrzewam, że ma w niej pieniądze. Gdybym tylko znalazł sposób, żeby ją odebrać... Spójrzcie na nią! Siedzi tam sobie spokojnie, podczas gdy ja jestem zakładnikiem! Tam jest walizka, ale jak ją zdobyć? Spokojnie, wszystko przemyślałem. O, pani Tsunade, tu pani jest. Hej! Co to? To pani walizka? No tak, to ona. Zabiorę ją do recepcji, by była bezpieczna. Miłej zabawy! <śmiech> Mówiłem, że ją zdobędę Wiednie! Świetnie <śmiech> Posłuchaj, to było podłe zagranie Koniec tego Nie jesteś Hokage nie masz prawa używać tego tytułu, jeśli nie spłacasz swoich długów. Ci ludzie nie mogą wrócić do domu bez pieniędzy. Jeśli im ich nie zwrócisz, to już nigdy nie zobaczą swoich żon i dzieci. Jak możesz im to robić? Naruto... Nie interesują cię, bo pochodzą z innej wioski? O to ci chodzi? Nie będę służył takiemu Hokage. Nigdy. Dawaj to! Ech! Masz! Szybko a, A tak. tak! Nie odwracajcie się! Chyba na doganiam! Załatwię to! Trafiłeś ją! Tonton? Naruto! Ha? W tej chwili oddaj mi walizkę! Albo pożałujesz! Szybko! Daj ją teraz! Nie może zaatakować mnie bezpośrednio! Jeden błąd i będzie po mnie! Co się tu dzieje? Przestańcie! Nie róbcie takiego widowiska! Nie robilibyśmy widowiska, gdybyś przestała nas gonić! Czas na cieniste klony Jutsu! Dobrze! Wielocieniste klony Jutsu! Jest źle! Jeśli ludzie dowiedzą się, co jest w walizce, to będzie katastrofa! No, no, to były czasy, prawda? Ciężko uwierzyć, że byliśmy tacy młodzi. Za dobre czasy. <ple cargo> Przepraszam, że przeszkadzam. Tak? O co chodzi? Nie widzisz, że jesteśmy zajęci? Obawiam się, że to pilne. To <liczny"> klon. Kolejny klon. Źle. Gotcha. <głos równy> to, to bez sensu. Gdzie on jest? Nie ma Naruto! Naruto! Na to złodzieju, hey, oddawaj Naruto! To tymi mały! Oddawaj oddawaj to tyle, to Hej Naruto! Wystarczy tego! Ja! Ja, ty, ty, hej, puszaj Puszczaj mnie! Co ty robisz? Puszczaj! Daj! Ja, Daj! Rozbiliśmy bank. Udało się! Ja odzyskali pieniądze! Hmm? Same kwity? I nic poza tym? A, hmm. Więc hmm. jednak nie wrócimy do domu! Co ty wyprawiasz? I to w centrum miasta. He? Zaraz, chwileczkę. Zaczekaj! Jak to możliwe, że są dwie babcie Tsunade? Więc i ty jesteś w to zamieszana Shizune? Powiedz mi, o co tu chodzi. Szybko! E? E? Widzi pani? Pani Tsunade? Shizune, to byłaś ty? Wydwaj, jesteście z rodziny Akagi? Mistrz Jirocho! Kto? Nie wiesz, kto to jest? To bardzo potężny człowiek. Mistrz Jirocho z Krainy Herbaty. A także mój stary przyjaciel. Wpadliśmy dziś na siebie zupełnie przypadkowo. Jesteście senta i bunzo, jeśli się nie mylę. Dobrze, że was znalazłem. Mam dla was wiadomość. Co? W związku z czym mój dług jest już nieaktualny. Spłaciłam go w zeszłym roku. No coś takiego. Byłaś tam, Shizune, nie pamiętasz? Przejeżdżałyśmy przez ich wioskę. Ja... ja zapomniałam. Gdzie jest jest? Dostałem list od głowy rodziny Akagi. Przeczytam fragment, który dotyczy was. Jeśli spotkasz Sen Teyebunza, powiedz im, że dług został spłacony i mogą wrócić do domu. Shugoro Akagi. No proszę, widzicie? Bez sensu! Ach, tyle się namęczyłem. Po co? Na darmo! Dziękujemy, Dziękujemy ci za, za pomoc, Naruto. Naruto. Teraz, Teraz możemy, możemy spokojnie, spokojnie wrócić, wrócić do, do domu. domu. Cóż, żegnajcie i powodzenia! Nawzajem! Wielkie dzięki! dzięki. A więc, jeśli w walizce nie było żadnych pieniędzy, to czemu tak zawzięcie o nią walczyłaś? Widzisz, pomyślałam, że ludzie nie powinni widzieć tych kwitków potwierdzających długi. Mieszkańcy wioski ukrytej w liściach mogliby nie chcieć mianować jej Hokage. Za bardzo się martwisz, Shizune. Kogo to obchodzi, że mamy mały dług? Właśnie, zresztą ten cały Jiroko sam powiedział, że spłaciła wszystkie długi. Nie wszystkie, tylko ten u Akagi. Ha? Przestań się zamartwiać. Bli, bli. Ha. Naprawdę? Zapomniałyśmy o czymś? Bli, bli. Oh. Oh. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Aleksandra Drzazga. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzana omen -Wiśniewska. Udział w ziemi. Adam Tociniński, Brygida Turowska, Tadeusz Borowski, Zbigniew Konopka, Włodzimierz Bednarski, Paweł Wczesny, Joanna Pach i inni. Tsunade, to niesamowite! Wyleczyłoś Sasuke i Sensei Kakashi! Nie ekscytuj się tak. Problemy wioski dopiero się zaczynają. Jasne, spokojnie. Biorę się do roboty. Dobrze wiedzieć, ale... dokąd idziesz? Przecież nie będę walczył z pustym brzuchem. A czemu nie? Z pustą głową zawsze mogłeś walczyć. W następnym odcinku Ostrzeżenie Tsunade. Nie będziesz ninja. Zastanawiam się, o co jej chodziło.